Wóz konserwacji, kurwa, zało narobiłeś. Andrzeju... Kuchuję się miesz, kurwa, nie twoje. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak on się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Wybierz? Na pewno już nie wyklepisz, no kurwa. No wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie. Takiego jego już nie dostanę. No to kupimy Praja, i będziemy malować. Z tak, Czemu się, kurwa, wiecie co nie wasze? I żaden żołnierz, kurwa, nie siedzi za was nie dowodzi. I, kurwa, wiedzie że nie ma. Tłumaczyłem tysiąc razy. Ale... Ale... Oh, kurwa, człowiek dwa bardziej korzone, kurwa, to sprzed. A kurwa, przyjdzie od tego.